Kto bez sanu, kto bez chodki Oj, plecie, plecie się źle. Oj, zastukam do tej chaty Malowanej w barwne kwiaty Może słuszka tu potrzebna że dadzą kęsek chleba Oj plecie Plecie Czego ci trzeba dziewuszko? Sierota jestem Szukam służby może zdałabym się wam do pomocy? Drobna dziewuszko, słabiutka. A co potrafisz? Mam dwie nogi i rąk dwoje. Żadnej pracy się nie boję. Za zupy, za kęs chleba zrobię wszystko, co potrzeba. A jak jeszcze mi dodacie kraśne jabłko spadłe w sadzie, albo śliwkę, to w podzięce zrobię dla was jeszcze więcej. Skoroś taka, zgoda głodu tu nie zaznasz, a i jabłuszko się znajdzie. Za to będziesz pasała kuskę białą, co mię wczoraj na jarmarku kupiła. Ochętnie. Wejdź do chaty. Usiądź. Masz tu kubek mleka, świeży chleb. Pojedz sobie. Bóg wam zapłać, gospodyni. A oto i kozucha. Mee. Popatrz, jaka dorodna. Jestem koza nad kozy, Piękna z miły i pozy. Siwe oko, sierść biała. Jestem koza wspaniała. Z każdym sobie poradzę, Rogi czarne jak w Wdzięk od ucha do ucha. Jestem koza, kozucha! Jestem koza, kozucha! Dobrze, już dobrze Jesteś kozucho piękna Ale przestań się tak chwalić Chodź ze mną Zaprowadzę cię na łąkę pełną pachnących traw i ziół Zrobisz się jeszcze piękniejsza I poszły Słońce wędrowało swoją niebieską drogą pomiędzy obłokami Białymi jak baranki A Zazulka szła przez zieloną łąkę Zaś obok niej bielutka kozucha Idąc tędy i owędy, znajdziesz trawy słodkie pędy. Na krzewinkach listki młode, a w strumieniu świeżą wodę. Me, jeść chcę! Pójdę tam, gdzie jarzębiny, narwę pysznej koniczyny. Będziesz jadła, smakowała, będziesz mleko nam dawała. Tak im upłynął dzień, a kiedy słońce zaczęło się chylić ku odległym pagórkom, pognała Zazulka kozę do zagrody. Witajcie z powrotem. Jakże było? Poradziłaś sobie z kozą, Zazulko? Napasłaś się, kozucho. A kozucha na to. Co za dzień Ta pastuszka to jest leń Między ostym nie wpędziła Jeść nie dała Zagłodziła Ta pastuszka to jest leń O niedobra dziewczyno Jakże to mogłaś nie zadbać o biedne zwierzę Pójdziesz spać bez kolacji Żebyś i ty poznała co znaczy głód Położyła się Zazulka i myśli Sprawiedliwość mnie spotkała W brzuszku mi burczy z głodu Ale nie będę narzekać Leżę na miękkim posłaniu Pod czystą kołderką A jutro na pewno będzie lepiej Tymczasem kozucha w swojej komórce Przytupuje wesoło i śpiewa na to jest zabawa, tak na paplać, nagadać, wierzy każdy, kto słucha, a ja jestem kłamczucha. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Nikt się nigdy nie dowie, kiedy prawdę mu powiem, kiedy kłamstwa wysłucha, bo ja jestem kłamczucha. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, hej! I bardzo z siebie zadowolona usnęła. Nazajutrz po śniadaniu znowu poszła zazulka z kozą na łąkę. Poiła ją w strumyku, prowadziła gdzie najbójniejsze trawy. Przynosiła pachnącą koniczynę Śpiewała A wieczorem w domu To samo A witajcie, witajcie No jak tam kozucho Napasłaś się dziś dosyta A koza na to Me, co za dzień Ta pastuszka To jest leń Między ostym nie wpędziła Pić nie dała Zagłodziła ta pastuszka to jest leń O, nie może tak być, Zazulko Skoro nie masz serca dla bezbronnego zwierzęcia To i ja dla ciebie serca mieć nie będę Zabieraj się, skąd przyszłaś Wzięła Zazulka swój tobołek lichy I poszła, gdzie oczy poniosą A kiedy w izbie światło zapłonęło I rozniósł się smakowity zapach mleka Przybiegł do gospodyni pies Huczek i kot Mruczek. How, how, gdzie Zazulka? No no, gdzie Zazulka? Nie ma Zazulki, przegnałam ją na cztery wiatry. How, how, źle zrobiliście, gospodyni. No no, źleście, źleście zrobili. Jakże źle, skoro kozuchę głodziła. No, nie wiadomo, czy to prawda. Nie wiadomo, czy to prawda. Tak powiadacie? Ano, trzeba się przekonać. Zobaczymy jutro. Nazajutrz z samego rana gospodyni krótki wełniaczek kładzie, dziewczyńską chusteczkę na głowie wiąże, za zazulkę się przebiera. Prowadzi kozuchę, gdzie trawy najbójniejsze, a od bójtowego żyta jeno traweczką cienką odgania. Paś się kozucho, paść, Idąc tędy i owędy Znajdziesz trawy słodkie tędy Na krzewinkach listki młode A w strumieniu świeżą wodę Me, jeść chce, Skosztuj tego i owego Lecz nie żydka wójtowego Chyba, żebyś bardzo chciała Chyba, że nie patrzała I tak im zeszło do wieczora Koza ledwo się mogła ruszać z przejedzenia Gospodyni szybciutko do chaty wbiegła Dziewczyńskie szatki zrzuciła W swoje godnie się oblekła Czepiec na głowie zawiązała I idzie do kozy No, co kozucho? Sytaś dzisiaj? A kozucha na to co za dzień! Ta pastuszka to jest leń, pić nie dała, zagłodziła i jeszcze kijem mnie obiła. Ta pastuszka to jest leń! I, takaś ty! Cały dzień cię pasłam ja sama, a ty mi opowiadasz, żeś głodna? Traweczką cię odganiałam od szkody, a ty mówisz, żeś obita? O, Poczekaj, przyniosę siekierę I zaraz łeb ci utnie. Przelękła się kozucha tej groźby I pędem zagrody uciekła A niech ucieka Niech ją wilki pożrą Ale źle się stało Że przez czuchę kłamczuchę Sierotę wypędziła Huczku Mruczku! Ho, ho, słucham Miał, miał. Jestem. Biegnijcie na drogi pola, szukajcie zazulki. A jak tylko ją znajdziecie, zaraz do domu prowadźcie. Ho ho, biegniemy, przyprowadzimy. Miał, miał, przyprowadzimy. Idzie kozucha polem i myśli. Zimno tu, brrr, mokro. Muszę poszukać jakiegoś mieszkania. Znajdę. Przeciem koza nad kozy, piękna z miny i pozy. Szła tak, szła, aż doszła do chaty lisa. Niezła ta chatynka. Zdałaby się dla mnie, ale jak tu lisa wypędzić? Już wiem. Pyszna będzie zabawa Znów na plotę, nagadam Aż uwierzy, kto słucha Bo ja jestem kłączucha! I zawołała Hej, się raz, raz Bierz nogi zapas. Jestem koza nad kozy Mam dwa rogi jak noże Mam stalowe kopyta Więc o drogę nie pytaj Zbieraj nogi Zapas, dla mnie dom twój w sam raz Tu bardzo groźnie zatupała nogami Oj, oj, oj, oj, co za zwierz Szerszy wzdłuż czy wyższy wszerz? Walką nic tu nie wskuram, zresztą drogami mi skura. Ruda skóra lisia, cenna nie od dzisiaj Oj, oj, oj, oj raz, raz, trzeba wiać póki czas nie. Lis uciekł, jak niepyszny, a kozucha wprowadziła się do jego mieszkania. Kluczy lis po lesie i medytuje. Coś to nie tak. Miałem chatkę, wybudowałem ją własnymi rękami, a teraz mieszka tam jakaś kozucha? Pójdę do wilka. Może mi pomoże A wilk był właśnie zajęty zbieraniem jagód Dla swoich wilczątek Dzień dobry wilku Jesteś duży i silny Pomóż mi proszę Jakiś straszny zwierz wyrzucił mnie z chatki Co mi ją sam wybudował Może potrafisz go wypędzić? No dobra, pomogę ci, chodźmy Zastukał wilk łapą do chaty Kto tam? To ja, szary wilk Czego chcesz? Przyszedłem przepędzić cię z domu lisa Wynoś mi się zaraz Nie, Jeszcze czego? Bardzo wygodnie tutaj To ty uciekaj póki dobra.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 Czy wyższy, wszędzie? walką nic tu nie wskóram. Zresztą droga mi skóra, nie gorsza niż lisia, cenna, nie od dzisiaj, ojej, Raz, raz, trzeba wiać póki czas. Uciekł wilk ile sił w nogach, a lis powlókł się dalej w las, aż napotkał niedźwiedzia. Jak się masz, Niedźwiedziu? Zmartwienie mam okrutne. Jaki się straszny zwierzę wyrzucił mnie z chaty, którą właśnie wybudowałem. Pomóż mi go wyrzucić. Bądź tak dobry. Pomogę ci z przyjemnością. Prowadź. Przyszli. Niedźwiedź łapą w drzwi uderzył. Kto tam? To ja, Niedźwiedź Bury Czego chcesz? Zajęłaś dom mojego przyjaciela Lisa Uciekaj zaraz <śmiech> Ani myślę, bardzo mi tu dobrze I radzę ci, to ty uciekaj, póki im dobra Hej, Bury, raz, raz Bierz nogi zapas. Jestem koza nad kozy Mam dwa rogi jak noże Mam stalowe kopyta Więc o drogę nie pytaj Zbieraj nogi za pas Dla mnie dom ten w sam raz I zaczęła tupać nogami Groźnie meczeć nie. I walić rogami w drzwi Oj, oj. Oj, oj, Co za zwierz! Szerszy wzdłuższy, Wyższy wszerz. Walką nic tu nie wskóram, Zresztą droga mi skóra Nie zgorsza niż lisia, Cenna nie od dzisiaj! Oj, oj! Oj, oj! Raz, raz! Trzeba wiać Póki czas Nie dam tu rady Lisie, trzeba uciekać Odeszli Lis siadł pod krzakiem I płacze Zobaczył tu jesz Co ci to lisie? Czemu płaczesz? Zwierz Jakiś Drogi, zajął chatę, co mi w sobie wybudował. Podziać się nie mam gdzie. A gdzież ta chata? Nie opodal. No to prowadź mnie tam. Może co poradzę? Eee, Jeżu, Dobry z Ciebie przyjaciel, ale jakże Ty. Taki nieduży i bez pazurów Zdołałbyś przepędzić tego zwierzę. Ano, zobaczymy Pobiegł lis przodem A za nim na swoich krótkich nóżkach Podreptał jeż Podeszli do drzwi Kto tam? Jestem jeż Jeżu, jeżu Czego chcesz? Uciekaj z tej chałupki, bo to dom lisa Ani myślę I zaczęła jak zwykle tupać nogami, meczeć i walić w drzwi Ale jesz ją przekrzyczał Jestem jesz, srogi zwierz, bij się ze mną jeśli chcesz Ale kiedy mnie rozzłościsz, to ci poprzetrącam kości Teraz wszystko wiesz A kozucha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 Przez dymnik dostał się do wnętrza chaty i spadł z góry prosto na grzbiet kozuchy. Wrzasnęła koza przerażona. Zaczęła skakać, miotać się po izbie, a na grzbiecie coś siedzi i kole coraz bardziej. Wyważyła koza drzwi rogami i na oślep pobiegła przed siebie. A tymczasem Zazulka szła polem i śpiewała swoją smutną piosenkę że los się plecie samotnemu na tym świecie. Idę lasem, idę polem, wiatr mnie zimnem w oczy kole. Oj, plecie, plecie. Ciemnia się I chłodna rosa zaczyna opadać Ukryję się w tym stogu siana Ciepło mi będzie i pachnąco Odpocznę, a rano pójdę dalej za chlebem Zasnęła A z przeciwnej strony Zjawiła się kozucha Ale jak? Nie idzie, a miota się To skoczy w górę, to w bok To głowę podrzuca, to nogami kopie Hej ty jeżu, hej ty jeżu, zejdź mi z karku, dziki zwierzu. Zejdź mi zaraz, zejdź, zejdź, zejdź i na innych kozach jedź. Hej ty jeżu, dziki zwierzu, drzeż mi futro na kołnierzu. Wnet nadzieję cię na róg albo kopnę którąś z nóg. Hej ty jeżu, dziki zwierzu. A na to jeż. Oto mi jesz Więc już wiesz Jaki ze mnie srogi zwierz Nie słuchałaś prośby, groźby Teraz cierp do zimy choćby Teraz rób co chcesz Hej ty jeżu, srogi zwierzu Nie tknę ja skrów ani perzu Kiedy mi tarmosisz sierść Czeka mnie głodowa śmierć Także coś, także coś Może się zlituje ktoś A ty o kim żeś myślała Kiedyś lisa wyganiała Teraz sobie proś Oj, Jeżu Już nie mam siły Zwyciężyłeś? Poddaję się? Do domu lisa nie wrócę I nigdy cudzej własności nie wezmę Tylko przestań mnie kłóć. Tu zameczała bardzo żałośnie Tak żałośnie, że aż obudziła Zazulkę Be. Be. Be. To ty, Kozucho Czemu tak płaczesz? Dlaczego nie jesteś w swojej komórce? Och, dziewczynko Zazulko Urzal się nad Kozulką Wybacz winy i błędy. Wybaw mnie od przybłędy, o, biedaczko, rzeczywiście masz jeża na grzbiecie. Całkiem się nieborak zaplątał w twojej pięknej sierści. Zaraz was oswobodzę. Wyplątała Zazulka, delikatnie jeża z pomiędzy futerka kozuchy. Już, wracaj teraz jeżu do siebie Do widzenia Zazulko, pamiętaj coś obiecała my. Poszedł do domu A co my zrobimy Zazulko? Witajcie, zwierzątka miłe. O, o, o, witaj, Zazulko! Witaj! Znaleźliśmy cię nareszcie. Znaleźliśmy. Wracamy teraz do domu. Do domu. Gospodyni nas za tobą wysłała i kazała cię przyprowadzić. o dziękuję Wam za dobrą nowinę. Taka mrada. Chodź, chodź i tylko zucho. Gospodyni mnie nie wpuści. O, przeprosisz ją, nie. przyrzekniesz, że już kłamać nie będziesz. Nie. A i my poprosimy, żeby ci przebaczyła, prawda, piesku? Prawda, kocie? O, o, o, tak, tak, tak. Poprosimy. I poszli. Huczek w podskokach na dalej dostojnie mruczek, za nim szczęśliwa zazulka, a na końcu obolała i zawstydzona kozucha. Posłyszawszy wesołe poszczekiwania Huczka Gospodyni wyszła przed dom No, jesteście Cieszę się bardzo Wybacz mi za Zulko Że uwierzyłam w kłamstwa Kozuchy Ale nie sądziłam, że takie piękne stworzenie Może tak brzydko kłamać Nie gniewam się wcale, Gospodyni Kozucha bardzo żałuje Ona się odmieni Przyszła koza do woza Smętna mina i poza Przybrudzona sierść biała Przyszła koza zbiedniała Gospodynię przeprasza Wybaczenia uprasza Wasza dróżka i słuszka Koza, kuska, kozuszka Przyjmijcie ją na powrót do siebie Wszyscy was o to prosimy Niech życiu uściskam Zazulko Zostaniesz u mnie już na zawsze Jak córka I kozucha niech zostanie także Mee. Ciepłym mlekiem Białym chlebem Miodem, masłem, świeżym serem Pachnie stół na powitanie A na środku kwiaty w dzbanie. Dzięki, dzięki za Twe serce Koniec mojej poniewierce Oto chata, sad dokoła i do stołu matka woła Miłość to broć cudaczyni Dziękujemy gospodyni I mruczkowi I zazulce I huczkowi I kosulce I artystom za. Wszystkim dzieciom za słuchanie I artystom za śpiewanie Wszystkim dzieciom za słuchanie